Naruto. się wa no no Right here, right now. Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! now Boom! Boom! Boom! Boom! fire ją zobaczyć? Już czas. Na co? Przecież dobrze wiesz, o czym mówię. O prawdziwej twarzy Kakasiego. Czy tobie odbiło? Ech, to beznadziejne. Co mnie ona obchodzi? Skończyliśmy misję, więc idę sobie do domu. Tak, masz rację. Kogo ja oszukuję, chcę ją zobaczyć. A co jeśli ma usta? jak Grubas. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Jeszcze trochę i pęknie. Albo wystające zęby. Musimy to zobaczyć! Prawdziwa twarz Kakashi-sensei! To dosyć niezwykłe. Proszę, trochę to trwało. Zaprosiliście mnie na obiad. Może jeszcze śnieg spadnie mi na głowę? Nabrał się! Więc o co tu chodzi? <śmiech> Proszę, trochę to trwało. Zaprosiliście mnie na obiad. Nie zdziwiłbym się, gdyby śnieg spadł mi na głowę. Aha. Albo coś. SIĘ! O co tu chodzi? Proszę, trochę to trwało. Zaprosiliście mnie na obiad. Chyba nie zamierzacie zrzucić na mnie góry śniegu. Albo czegoś innego. Głupoty przychodzą mi do głowy. O, o. Nabrał się! Więc. Mówcie co kombinujecie. Co, to, to, co, co, to co, co, co ty oszalałeś? Kakashi Sensei właśnie wyszedłeś ze szpitala. Uważamy, że powinieneś dużo jeść, żeby odzyskać siły. Masz rację. Biorę się do jedzenia. Trochę to trwało. Mięso na koszt firmy. Mm. Wygląda smakowicie. O, o tatsukę, to u A! A! Tu, stąd. -a, Niczego nie widzę! Ach, zjedzone. Dobre było. Co, co? Już? Hmm? co się stało? Nie, pewnie, że nie. Dlaczego pytasz? Co to? Hmm? Hmm? Hmm? Dobra, co, co on tam tam ma? ma? Koniec! Chcę zobaczyć, co jest pod maską. Ale jak? Masz jakiś pomysł? Bez obaw. Na pewno w końcu ją zobaczymy. Pytałam jasny głupi, mały trolu! No dobra, może ty masz jakiś pomysł? Można by... Będziemy musieli go śledzić. Przecież kiedyś zdejmie tę maskę. Och, Sasuke, ale ty jesteś mądry. Ach, to genialne i jakże odkrywcze! Czyżbyś coś mówił? Nie nieważne. Co on do licha robi? Co za rozczarowanie. Wpadliśmy. Naruto, kretynie, wydałeś nas! To nie jest moja wina. Zaraz, nakręcą film na podstawie mojej ulubionej książki? Muszę zarezerwować bilety. Hej, ruszył! Szybko, bo go zgubimy. Idziemy. Zniknął. Świetnie. Uciekł nam. Żartujesz. Dokąd mógłby pójść? Co tu robicie? Może jestem wam potrzebny? Nie, żartujcie. Jak to możliwe, że nas zauważył? To dlatego, że jest nas za dużo. To nie ma znaczenia pod warunkiem, że umiemy się ukrywać. Czyżbyś zapomniała swoje Jutsu, koleżanko? Niczego nie zapominam! Powinniśmy go śledzić, to jak trening. Ale tym razem pojedynczo. Tak, też tak myślę. Nie potrzebujemy Naruto. Że co? Hmm. Junko bez tchu osunęła mu się w ramiona. Tracę cię, tracąc również siebie. Ta? Co jest? Uciekł mi. Po prostu jak zwykle. Jesteś strasznie głupi, zupełnie nie rozumiem, co on robi. Mam już dość. No nie. <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> Hm? jak poszło? Mam dość śledzenia. Naszą misją jest pomoc na farmie. To nic takiego. Bez względu na wszystko musimy ją zobaczyć. Prawdziwą twarz Kasi. W Sensei! Wydajecie się być bardzo zmotywowani. Jesteśmy, Jesteśmy gotowi! gotowi! Ha. Miło mi to słyszeć. Chodźmy. Nareszcie cię znalazłem. Kakashi hatake. O, Kakashi, minęło tyle lat, ale wreszcie będę mógł się zemścić. To było trzy lata temu. <try> <try> cię! wyjdź za mnie, proszę. Szefie, jesteś, jesteś super! super. O, o. Nie wstydź się. Uwolnij swoje uczucia, kwiatuszku, i wpadnij w mera... Nie dzięki. Nie bój się, skarbie. Mogę ci się nie podobać, ale jestem bogaty. Przecież powiedziała mnie! Co? Jak możesz mi odmawiać? A -a -a! Nie, to nie! A -a -a! Ale... a ja już wszystko zorganizowałem. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? To już zaszło za daleko. A? Siemanko. Cokolwiek byś nie zrobił, ta pani i tak nie zmieni zdania. Tak w życiu bywa. A? A? Cóż za bezczelność! Nie wiesz, z kim masz do czynienia! Stoisz przed triadą moja, trójką ninja budzącą postrach wśród dzieci! Triada moja? Nie znam was Nie słyszałeś o triadzie moja? Śmiesz z nas żartować? Kim ty niby jesteś? Kto, ja? Nazywam się Hakashi Hataka Właściwie jestem nim to, to po co się wtrącasz? wtrącasz? Ty, draniu! Pożałujesz tego! Oto zadarłeś z mężczyzną szukającym miłości Szukasz miłości? A ja myślałem, że napastujesz kobietę Wystarczy! Dobrze, chłopcy, do roboty! Tak jest! 4, 3, 2, 1! ATA! Oh! Oh! Uh! Ej, hey, czy ktoś mógłby nam pomóc? Mam lej wysokości! Halo? <śmiech> Zabiorę panią do wioski. Skarbie! dokąd idziesz? Chcesz nas tu zostawić? W każdym razie tak to wyglądało. Niestety, Niestety to, to ty, to ty przegrałeś! przegrałeś! Teraz się zemścimy. <śmiech> nasz szef jest silniejszy. Zmiażdży go jednym palcem. Nie mogę się doczekać. Będę to musiał zrobić z ukrycia. To, to będzie brudna, brudna sztuczka. Kao! Kao! O, witam. Ojej. Witam! Witam! Witam! O Ojej! Wspaniale! Pyszności! Rozgośćcie się! Smacznego kakashi. To twój ostatni posiłek. Dodałem do niego bezsmakową, bezzapachową substancję, wywołującą niekontrolowaną czkawkę. Zasłużyłeś sobie na taki koniec. Hmm? Co się dzieje z wami? Będziecie tak siedzieć? Nie przejmuj się nami. Możesz zacząć jeść. Proszę bardzo. Właściwie to... jestem na diecie. Więc tak zagrywasz. Trudno, tę maskę trzeba zdjąć. O, ręka mi się wsknęła. Coś byś zwariował? Przepraszam, ręka mi się wsknęła. Jak to się umsknęła? O nie! Tyle gotowania! Jak tak mógł zrobić, zrobić coś, coś takiego? takiego. Dobrze. Co teraz, chłopcy? Nie martw się. Mam pewien plan. Jaki plan? Huh. Całkiem nieźle! Dobry pomysł, kolego! Kto wynosił maskę w takiej temperaturze? Zamknij się wreszcie, krojerze, wydasz nas! <śmiech> Dziś wydasz swoje ostatnie tchnienie, Kakashi. Pokryłem tę oto strzałkę eliksirem wywołującym niekontrolowane ataki śmiechu. Hm? Ubrzasz za śmiechu. Zasłużyłeś na taki koniec. O, rany. Też chciałam spojrzeć. Nie mogę tak tutaj siedzieć. Muszę go zobaczyć. Czekam, Już idę! Hm? Muszę tam zajrzeć. Teraz! Zaczynamy! Niczego nie widzę! Ua, ale tu gorąco. Wejdę tylko na chwilę. Chyba żartujesz? Już. Hmm? Co z wami? Muszę usiąść. Udało mu się. Co się dzieje. Już nie mogę. Dosyć. Co ten Kakashi-sensei sobie wyobraża? Ha? Hmm? Wystarczy. Ledwo mogę oddychać. Hmm? Gdzie Gdzie nasze ubrania? Zapraszam ponownie! Dzień, dzień, dzień, dzień, Zapraszam bardziej Zapraszam ponownie! Bądź przeklęty, Kakashi Hatake. Niedługo cię zniszczę. Dobrze, że zabraliśmy zapasowe ubrania, prawda, szefie? Ciekawe, kto nas tak urządził? Jesteśmy na miejscu. Możecie wziąć się do pracy. Nie wiem, jak wy, ale ja się obawiam, że dłużej nie wytrzymam. Ja też jestem już zmęczony. Ja również. Chyba jest na stroje. Trzeba zastosować wyjątkowe środki! Wyjątkowe, wyjątkowe środki? środki? Dlaczego mamy to na sobie? Nie rozumiesz? Udajemy trójkę złych ninja. Skąd w ogóle wziąłeś te ciuchy? No nie wdawajmy się w szczegóły. Masz chociaż jakiś plan? Ha! Zwróć mu tę maskę choćby siłą! Dobrze, Kakashi! O, patrzcie! Hmm? Hej! Kakashi Hatake! Hmm? Co wy znowu kombinujecie? Nie? O czym ty mówisz? Jesteśmy trójką złych ninja i wcale nie chcemy zobaczyć co masz pod maską! Ja! Kretynie, nie mów więcej niż trzeba! Moje ubranie! Szefie! Chyba nie tylko my chcemy się zemścić na Kakashim. To nasza szansa! Do akcji! Tak, tak jest! jest! Nie ruszać się! O, Kakashi! <głos> Czas, byś zapłacił mi za swe czyny, Kakashi. Ten eliksir sprawi, że będziesz płakał w... O! To zabawne. Zastanawiałem się, jak długo będziecie się jeszcze chować. Wreszcie się pokazaliście. O! O! O! Ale po kolei, Sasuke, Sakura, Naruto. Dlaczego się tak przebraliście? A, a, chodzi o to, że. Musimy coś szybko wymyślić. Głupcy, wpadliście w naszą pułapkę! Już dawno zauważyliśmy, że go śledzicie! To niemożliwe! Czy to oznacza, że udało wam się przejrzeć nasze mroczne knowania? Oczywiście! Te ubrania miały jedynie wywabić was z ukrycia! Nabraliście się! A więc wpadliśmy w waszą zdradziecką sieć! Zlekceważyliśmy ich dlatego, że są dziećmi! Dlaczego nic o tym nie wiedziałem? Dobra robota, Sakura! Chyba wciąż nie rozumiem, o co tu chodzi. Ale... co tam? wybacz! Przeprosiny nic wam nie pomogą. Jest dokładnie tak samo jak trzy lata temu. Znowu wiszczymy na linie, niczym wielkie jojo. Dlaczego znowu musiałeś A to tak nam ogóle, zrobić? to Znajmniej kim tak wy jesteście? O, Oni nawet nie pamięta, nie tak nie nie Przeklinam cię, Kakashi! Drugi raz nie ujdzie ci to na sucho! Hej, Kakashi-sensei! Tak? Co ukrywasz pod tą maską? Co? Chciałeś wiedzieć, co pod nią jest? Tak! Trzeba było po prostu zapytać. To znaczy, że nam pokażesz? Nie ma sprawy. To żaden problem. Dobrze. Czy to wielkie usta? Aha. Albo wystające zęby? Albo malutkie usteczka? Pod tą maską. Pod tą maską? Jest kolejna maska. Fajne, co? To jakiś żart? Co to za zakończenie? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Euro.com Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Michał Użykowski. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena omen Wiśniewska. Udział w Ziemi. Adam Pluciński, Joanna Park, Januare Brunow, Marcin Przybylski, Robert Kandera, Janusz Wituch, Leszek Zdój, Anna Gajewska, Inga Tabor i inni. Urodziłem się w wiosce ukrytej w liściach w Krainie Ognia. Na imię mam Naruto, a nazywam się Uzumaki. Ludzie mówią o mnie twardogłowy ninja, ale ja wcale taki nie jestem. O czym ty mówisz? Idziemy na spotkanie z Panem Wasabi. Muszę na nim zrobić dobre wrażenie. W następnym odcinku idziemy z pomocą przyjacielowi z Krainy Herbaty.